Sądecki podcast sportowy Ustaliliśmy, podając przykład Muszynianki, że da się zrobić rozsądnymi decyzjami i w sumie niewielkimi pieniędzmi w skali tego, co jest w polskim sporcie i w polskiej piłce nożnej da się zrobić sukces. Więc może zamknijmy ten temat, bo urodziło się w mojej głowie jedno pytanie. Kontrowersja Czy ten sukces musi być za wszelką cenę? A skąd, skąd takie coś urodziło się w mojej głowie? Wiemy doskonale, że Joasia Gadzina jest po bardzo skomplikowanej kontuzji po operacji barku. Wiemy, że w pierwszym meczu, w którym wystąpiła nowa zawodniczka Wiktoria Panasiuk, doznała urazu łokcia i to również był bardzo poważnie wyglądający uraz. Te dziewczyny z punktu widzenia specjalistów, z którymi, z którymi ja rozmawiałem i tak które dyskutowaliśmy przed, przed audycją, te dziewczyny za wcześnie wróciły do grania. Czy ryzykowaniem, ryzykowanie zdrowiem tych dziewczyn i, i potężnymi później, kosztami leczenia, bólem, cierpieniem tych, tych zawodniczek jest warte tego wszystkiego, aby zmierzyć się z, ze szkołą mistrzostwa sportowego, która o nic w tej lidze nie walczy? Moim zdaniem jest to niewarte. To czy w klubie Olimpia Beskid nie ma takiej dyskusji, że spotyka się zarząd, spotyka się sztab trenerski, ja nie mówię o narzucaniu czegokolwiek sztabowi trenerskiemu, tylko racjonalna dyskusja, postawienie sobie celów, postawienie sobie faktów, które mają miejsce i przedyskutowanie, czy warto to robić, czy nie warto. Oglądaliśmy mecz w Nowym Sączu, kiedy Jasia Godzina zagrała, wróciła, pokazała kawałek fajnej piłki, tylko było kilka sytuacji, kiedy ona w konfrontacji z, prze z przeciwniczką chowała ten bark. Widać było, że ona się boi, a przeciwniczka dokładnie wiedziała dlaczego. I czy taka sytuacja, narażanie, a na powrót do tej kontuzji, to jest warte czy, czy nie? Na pewno nie jest warte, natomiast ja jestem wiceprezesem klubu i niezwykłym pani docenia Zygmunt ustalać składu na mecze. Tak jak już powiedziałem, pełną odpowiedzialność za wynik tego zespołu bierze pani trener Lucena Zygmunt. Bardzo niedobrze by było, gdyby zarząd wtrącał się w sprawy trenerskie, w ustalanie składu, bo to jest bardzo niedobre zarząd ma nadzorować, przyglądać się ewentualnie bić po rękach, jeżeli coś jest ich zdaniem niedobre. Natomiast jeśli chodziła się o godzinę, ja też rozmawiałem z lekarzami specjalistami określając jej kontuzję na tyle, na ile wiedziałem. I wszyscy w zasadzie powiedzieli, że jeszcze miesiąc powinna była mieć przerwę. Z tym, że nie tylko klub jest winny jej kontuzji. Oczywiście chciano zrobić sukces, chciano zdobyć ten medal mistrzostw Polski Polskie Jeszcze wtedy nie było źle. Ale po finałach w BUSKu Aśka powinna mieć przerwę, a niestety pojechała na młodzieżowe Mistrzostwo Europy, gdzie zagrała w pierwszym meczu, poszła ed bark, jeszcze tam na blokadzie coś tam zagrała i skończyło się, przyjechała i było amen. I dzisiaj Aśka będzie znacznie bardziej potrzebna na ostatnie mecze, bo nieważne, czy pójdziemy z pierwszego, czy z drugiego miejsca, bo to jeden piorun, czy będzie to trzew, czy, czy słupia, bo to ten sam poziom mniej więcej, żeby ona była w pełnej dyspozycji razem z Pana Siukową właśnie wtedy, a nie dziś. Bo no, przypuszczam, że z SPR-em nie chcę krakać, ale SPR ma jedną cechę więcej pożyteczną w piłce ręcznej. Gra bardziej walecznie. Nie wiem, na czym ta zabawa polega, byliśmy na tym meczu. To, co te dziewczyny wyprawiały w drugiej połowie, jak one gryzły parkiet, to można było podziwiać. Tego w zespole ja jeszcze nie widzę. Być może są to drobne kontuzje przeciążeniowe, o których my nie wiemy i dobrze, że nie wiemy, bo to też perywal lubi czytać i wiedzieć, Natomiast jeżeli tak jest, to też jest niedobrze. Bo jeżeli walczymy o najwyższe cele, no to ile nam oczywiście zostało jeszcze? Cztery? Pięć. No, w pięć. W fazie play-off pięć, zostało 5 w, w tej fazie 5. No to umówmy się, że Olimpia z Sperem ma tak dużą przewagę, że rzeczywiście to, co mówiłeś, czy warto narażać? No nie warto, absolutnie nie warto. Z SMS-em, który zawsze rozdaje karty w tej lidze, mówimy i tak nie może awansować do ekstraklasy, no to tyle trzeba było wygrać, rzeczywiście. Czy można było innymi środkami? No nie wiem, no bo nie jestem w środku drużyny, więc trudno mi o tym wyrokować. Mam nadzieję, że sztab trenerski wiedział, co robi. Natomiast no... Wiem z doświadczenia wieloletniego współpracy z trenerami różnych drużyn, że granie na pograniczu ledwo wyleczonej kontuzji z zawodnikiem często kończy się źle. Przypadek, jakikolwiek na meczu ktoś pchnie, ktoś podłoży nogę niechcąco, ktoś źle upadnie, kontuzja się pogłębia, a ment pacierzu, koniec kariery często jest. Wiem jak to robią w Muszyniance, gdzie Kinga Kasprzak po, po kadrze miała operację wszywaną siatkę w mięśnie brzucha, była już zdrowa, normalnie trenowała na pełnych obrotach, a jeszcze nie grała trzech meczów. Dopiero po trzech meczach, po trzech kolejkach, trener ją dopiero wpuścił na chwilkę, na chwilkę, na chwilkę, na chwilkę. No bo się bał, bo ona on jest mu potrzebna teraz. Także to trzeba uważać, ale to jest trudne, to nie jest łatwe. Pojawiła się w składzie nowa zawodniczka Wiktoria Panasiuk, białorusinka z tamtejszej najwyższej klasy rozgrywkowej. E, wiem również, że jako klub zaczęliście współpracę z Białorusią dosyć szerzej. Wiem, że koło klubu kręci się menedżer rodem właśnie z rynku białoruskiego. Wiem, że miały być sparingi, które nie doszły do skutku. Z przyczyn niezależnych od, od Sodyckiego klubu to musimy nadmienić. Czy przed barażami jeszcze możemy się spodziewać, że jakiś wschodni zaciąg wzmocni tutaj przybędzie do Nowego sączaj i pomoże w tych barażach? Czy do baraży i baraże gramy tym, co mamy, a ewentualnie Superliga dopiero? To są nowe zawodniczki. W tym sezonie już na pewno nie planujemy żadnych wzmocnień, ani z ze wschodniej granicy, ani tutaj, e, e, tym bardziej e, z, z Polski, a, natomiast bardziej skupiamy się na tym, żeby e, rzeczywiście... A podpisać kontrakty już przynajmniej takie przedstępne z zawodniczkami pod kątem Superligi i przedłużenie części kontraktów z tymi zawodniczkami, które, które powinny przynajmniej teoretycznie stanowić również o sile tego zespołu w przyszłym sezonie. Tutaj troszeczkę taka nieścisłość się wdarła, ponieważ słyszałem od jednego człowieka związanego blisko z klubem, nie chcę wymieniać nazwiska, pewnie wszyscy wiemy od kogo chodzi, że w maju mają przyjść trzy nowe zawodniczki z polskiej ligi, że są już Szczegóły wszystkie dograne czekają tylko na, na decyzję i właśnie one mają pomóc, pomóc w tych barażach. Źle słyszałem, czy to jest fantazja tej osoby, z którą dyskutowałem? Ja pozostaję na swoim stanowisku, mimo wszystko. I jeszcze jedna rzecz. Mam Czyli w... będą. Czyli będą, możemy się spodziewać, <laughs> także jeżeli ktoś słucha nas z Orkusza, to bójcie się. I mam takie jeszcze pytanie, bo rozmawiam z zawodniczkami, często po meczach odwiedzam odwiedzamy na treningu. Kilka dziewczyn nie chce zostać w Nowym sączu na kolejny sezon i to mówią wprost. Nie wnikam w powody. To jest ich decyzja są dorosłymi kobietami. Czy już jakieś rozmowy prowadzicie z tymi dziewczynami, które mają zostać? Czy po prostu jeszcze czekacie do momentu co wydarzy się ewentualnie, ewentualnie nie, nie w barażach? Z tymi, które ja ja mniej więcej mam rozeznanie, bo część dziewczyn rzeczywiście się sygnalizowało już tych, które jakby po tym sezonie zamierzają odejść, ale tak jak mówię, no tutaj wiele rzeczy jeszcze będzie determinował wynik tych barażów i tak naprawdę od tego wszystko będzie zależeć. Kiedy Sandecja awansowała do pierwszej ligi, była wielka feta w Nowym Sączu imprezy, zabawy, czy po ostatnim meczu tutaj... Strzelania. Były strzelania, skończyły się tragicznie prawie. Czy po tym ostatnim meczu w Nowym Bo kończycie ligę w Nowym Pojedynkiem z najgroźniejszym rywalem, czyli z Orkuszem. Czy szykuje się jakaś wielka feta, fajerwerki, kiełbaski, czy po prostu oglądamy mecz i idziemy do domu? Ja myślę, że po tym ostatnim meczu po prostu trzeba się wziąć do roboty. to szkoleniowy powinien się przygotowywać do kolejnych meczy. a my, zarząd w bardzo skromnym, okrojonym składzie będzie myślał nad tym jak, jak pozyskiwać kolejnych sponsorów i przede wszystkim jak zachęcić ludzi do tego, żeby chciały pomagać temu klubowi bo jeżeli ktoś myśli, że dzisiaj jest sytuacja w sporcie taka, że na wybory czy prezesa czy wiceprezesa, czy inny członków zarządu jest tutaj sztab ludzi chętnych, to jest w wielkim błędzie raczej jest problem z tym, żeby znaleźć jakichś takich pasjonatów a, którzy będą chcieli swój własny, prywatny czas, bardzo często swoje prywatne pieniądze a, przeznaczać na, na tego typu właśnie a, działalność. I myślę, że właśnie to, co nam, a, czego nam najbardziej tutaj w klubie brakuje, to takiego profesjonalizmu w postaci osób, a, nie tylko w, myślę a, tutaj u nas w klubie, ale głównie w sądeckich klubach, m.in. w Sandecji osób, które byłyby po prostu zatrudnione na zwykłych etatach i które można by było za swoją pracę rozliczać. Należy tutaj dodać, że działacze i władze olimpijskie działają społecznie, nie pobierają wypłat za, za swoje działania. To, to należy nadmienić, bo to jest informacja sprawdzona. Ale powiedziałeś Tomku, że jesteście w określonym składzie. Kiedy robiliśmy ostatni wywiad dla portalu Sportowe Fakty, powiedziałeś, że pani Monika fikiel ład ci pomaga, pan Karol basta. To są ludzie, którzy są zaangażowani w pomoc zarządowi, bo sztab szkoleniowy to jest inna bajka. Ale tak na dobrą sprawę w, w dokumencie założycielskim tego klubu w zarządzie było 11 osób. Pan prezes Pusik zrezygnował, mógł, miał do tego prawo. Zostało 10. Wymieniłeś 3. Gdzie reszta? Ten zarząd, e, myślę, myślenie, tylko u nas w klubie, to po prostu jest fikcja i e, jest tylko kilka osób, które rzeczywiście ma czas e, i angażuje się e, w sposób Należyty. Natomiast pozostałe osoby, nie żeby to był dla nich jakoś zarzut, tylko to są osoby, które mają jakieś tam inne obowiązki, inne swoje zajęcia, z których po prostu, mówiąc prost, żyją i się utrzymują i nie mają czasu się w to angażować. Dlatego ja mówię, nam by były potrzebne, zarówno u nas w klubie, jak pewnie w innych dyscyplinach, osoby, które byłyby po prostu na etapach Pracowałyby na rzecz tego klubu po 8 godzin dziennie i to nie 5, tylko 7 dni w tygodniu, bo zazwyczaj w tych dyscyplinach zespołowych przecież Liga odbywa się właśnie w weekendy i właśnie w tą soboty i niedzielę te osoby są tak naprawdę najbardziej potrzebne. Omówiliśmy temat klubu w sprawach organizacyjnych, po części finansowych, zahaczyliśmy również o sprawy kadrowe. I teraz powrócę do mojego pierwszego pytania, Panie Jurku, czy... Czy dalej Pan podtrzymuje, że ten awans to jest dużo trudniejsza sprawa, niż się wszystkim do oka wydaje? Czy to mówienie o Super Lidze, wobec, że skoro mamy pierwsze miejsce, to, to dajemy, to jest tylko mrzonka? Czy, czy po prostu faktycznie jest duże prawdopodobieństwo, że to się uda? tak czysto sportowego punktu widzenia? Nie, mrzonka to nie jest. Oczywiście to są wielkie marzenia sportowe. Ja byłem kiedyś wyczynowym sportowcem, chociaż na to dzisiaj nie wyglądam. I wiem, jak trudno jest osiągnąć sukces. Zwłaszcza w grach zespołowych. Ja uprawiam dyscypliny Techniczne indywidualna, więc mnie było tyle łatwiej, że ja sam o sobie decydowałem, ode mnie zależało, co ja zrobię na mecie. Ja bardzo chcę, ja powtarzam, ja bardzo chcę wbrew temu, co niektórzy twierdzą, ja bardzo chcę, żeby tu była Ekstra klasa. Będzie to niezwykle trudne do osiągnięcia, wbrew temu, co, co mogłoby się wydawać. Droga jest bardzo, bardzo daleka. Baraże mogą obnażyć naprawdę wiele słabości. Zresztą sparring z Michałowcami, Superliga słowacka, pokazał, idzie na swoje miejsce w szyku, no. przegraliśmy tam 40 do 20, o ile pamiętam, także oczywiście nie wszystkie zawodniczki nasze zagrały, ale mimo wszystko, tamte też grały sparingowo i też nie w pewnym składzie, a jednak pogoniły nas jak, jak, jak jakiegoś młodziana, więc te sygnały właśnie mecz z prowadzimy dziewięcioma i remisujemy przegrane z KSZ Kielce jeden bardzo wysoko, długi, mniej, bo tylko pięcioma, po dobrej grze, w drugiej połowie, tak jak słynny remis w pierwszej połowie, żeśmy zremisowali jeden, jeden za Engela, i tak dalej, to są takie sygnały, Tomek, niepokojące trochę, i dlatego ja się nie napalam, chociaż głowę mam gorąco i bardzo mówię, chciałbym to ekstraklose zobaczyć. Natomiast to będzie niesłychanie trudne. Dobrze, że wspomniałeś o organizacji, bo tu nie powiedział jednej rzeczy. Być może tego nie dostrzega. Ja wiem, że tam, gdzie są małe zarządy, trzyosobowe, max pięć, są najbardziej mobilne i wtedy można najwięcej zdziałać. bo tak jak tu jest dziesięcioosobowy i mówisz, że jest martwy. No bo on musi być martwy, no bo zebrać 10 osób, bo bierze się do, do, do zarządu ludzi, żeby ich dopieścić a tu nie o to chodzi tu ma być ekstra to już koniec na pieszczotę to, to się zaczyna bardzo profesjonalna robota od A do Z od sekretarki, która powinna znać Z2 z języki która będzie odpisywała na, na, na maile na listy, będzie dzwoniła i tak po, po, po trenera profesjonalistę, który w pełnym słowa znaczeniu będzie poświęcony tylko i wyłącznie tej jednej rzeczy, czyli trenowaniu nie będzie rozdarty między pracę zawodową i trenowanie, bo to jest trudne. Ja, panie Wicenie Zygmunt współczuję, bo jest dyrektorem szkoły, gdzie ile dzieci, tyle problemów, ile nauczycieli, to jeszcze więcej problemów, plus, plus piłka ręczna, plus ona jeszcze prowadzi przez juniorki starsze, więc ogrom obowiązków jest duży. Natomiast o jednej rzeczy, że mi nie powiedzieli, bardzo istotne. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że sądeczyzna jest w milionerów. I nie mówię tu o najpopularniejszych milionerach naszych, ale mniejszych, których nawet nam się nie śni, że na ulicy mijamy milionerów. Do tej pory Nikt przez ostatnie 20 lat, nie mówię tu o obecnej władzach, ale wszystkich poprzednich, nie skierował oferty, żeby ci ludzie chcieli przyjść. Nie wiem, może to być Fundacja na Rzecz Rozwoju Sportu, Fundacja na Rzecz Rozwoju Sądeczyzny, gdzie będzie kultura, sztuka, sport dla biednych, bogatych, uzdolnionych. Żeby ci ludzie chcieli wyłożyć parę groszy. Na świecie jest to absolutnie normalne, że ludzie bogaci dzielą się do jakiejś tam części swoimi pieniędzmi. Ale jeżeli nikt nie wystąpi z taką inicjatywą, jeżeli nikt nie będzie miał takiej oferty do tych ludzi, jeżeli nikt nie będzie dla nich partnerem, to my tych pieniędzy nie zdobędziemy, bo dobrze, że miasto daje, to da, ale to daje, wiesz, Tomek z naszych podatków, a to też nie o to chodzi. Bo jeżeli można, tak jak tutaj pan Adam Górski, który wspomaga w tej chwili Beskid, no to on jest jednym z nich, ale taki jak on jest znacznie więcej, gwarantuję wam to. Naprawdę jest ich dużo, dużo więcej. Tylko jakoś nikt nie potrafi do nich dotrzeć. A te pieniądze są. Tu nie potrzeba ogromnych pieniędzy, tak jak powiedziałem. Milion, dwieście. Dwa miliony to medale Mistrzostw Polskich. Co przy piłce nożnej w trzeciej lidze to jest chyba czołówka 2 miliony złotych. No. no to o czym my tu rozmawiamy w ogóle? Mówimy o Ekstraklasie, a tu mówimy o przeciętnych kopaczach gdzieś tam w trzeciej ligi. No. Panie Orku, wydaje mi się, że wszystko pan już podsumował tym, tym swoim wywodem na, na koniec. Ale podpadłem. Bardzo. I jedna, jedno pytanie... Jeżeli już pan podpadł, to niech pan podpadnie jeszcze bardziej. Dlaczego mówi pan, powiedział pan, że celowo Beskid, a nie Olimpia Beskid? Yy, dlaczego? Dlatego, że jest to najstarszy klub sądecki, nie Sądecja, a Beskid, który powstał yy, dwa lata przed Sądecją. Ja rozumiem powody fuzji, o których nie możemy mówić publicznie, bo też nie jestem do tego upoważniony. Natomiast uważam, że Beskid jest znacznie cenniejszą marką niż Olimpia, która ma lat 11-12. O ile pamiętam? No, w końcu razie tylko tego czasu. Ma wyniki, nie ma dwóch zdań bardzo sobie cenię, bo to jest wielka sprawa, z niczego zrobić coś. A pani Lucyna Zygmunt z niczego zrobiła coś. Oczywiście, że było to w kontrze do Beskidu. To nie ma znaczenia, jakie, jakie były tego powody, ale Beskid jest marką samą osobą jak Sandensje. To nie jest gdzieś coś z powietrza, a cały czas się próbuje ten Beskid jakoś zepchnąć. No, nie wolno na to pozwolić. Ja jestem twierdzę tutaj publicznie, że są ludzie, którzy na to nie pozwolą. Oni dzisiaj siedzą cicho, a wiem, bo rozmawiam z nimi dość często, że oni na to nie po prostu nie pozwolą, bo Beskid jest Beskid i koniec. To Beskid ma, ma być z przodu, a pozostałe człony to dalej, bo to jest wartość, bo to jest marka, to jest ikona. To są. Tomek, tak na sam koniec, analizując to wszystko, co zostało tutaj powiedziane przez nas wszystkich, jakie przesłanie byś wystosował do sądeckich kibiców piłki ręcznej zespołu Olimpia Beskid? I ja zgodzę się tutaj z tym, co mówił Jurek. Oczywiście Superliga, Ekstraklasa, zwał jak zwał, to na pewno jeszcze jest daleka droga. Ale ja uważam, że tak w życiu, jak i w sporcie, trzeba mieć cele najwyższe. I, i, i stawiając sobie takie cele, znacznie łatwiej jest innymi nawet pozyskać sponsora, bo jeżeli ja idę, mówię sponsorowi, tak jak rozmawiając i przekonując Adama Górskiego, żeby on się zaangażował właśnie w nasz zespół, to gdybym ja rozmawiał z nim, po pierwszej widzę, to nie dostalibyśmy żadnych pieniędzy, Ale ponieważ poruszyliśmy znacznie wyższe cele, wysokie cele, łatwiej było e, właśnie e, zdobyć jego, przekonać go, zdobyć jego zaangażowanie i pozyskać od niego te środki finansowe. I tak samo trzeba, moim zdaniem, ustawiać zespół. Ja nie uważam, że część osób mi mówi, że ja wywieram presję na zespół. Nie. Ten zespół musi wiedzieć, jaki jest cel, i on musi się do tej myśli cały czas przysposawiać tak, to my jesteśmy liderami i te zawodniczki w większości są na tyle ograne, na tyle doświadczone że one muszą czuć moim zdaniem tą adrenalinę właśnie, że my od tego od nich oczekujemy, bo uważam, że sportowo one są w stanie to osiągnąć, muszą chcieć muszą cię. cóż, mamy nadzieję, że spotkamy się w takim samym gronie za jakiś czas i będziemy dyskutować już o drużynie Olimpii Beskidu jako drużynie występującej w przyszłości w Superlidze, jako drużynie, która awansowała do tej Superligi. Taką mamy nadzieję. A w czwartym odcinku Sądeckiego Podcasta Sportowego dyskutowali zaproszeni do studia Radia RDN Nowy Sącz goście, dziennikarz portalu Sądeczanin Info i miesięcznika Sądeczanin pan Jerzy Cebula oraz wiceprezes Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Beskid Górsta Nowy Sącz Tomasz Michałowski. Dziękuję. Sądecki podcast sportowy. Zapraszają Michał Śmierciak i Krzysztof Niedzielan.